Kilka, pięć, sześć kawałeczków. One się zazębiają. One się ze sobą łączą. Każdy jest potrzebny. Każdy z tych kawałków coś wnosi. Nie ma zbędnego. Wszystkie tworzą jeden obraz. Każdy jest ważny. Wtedy, gdy się połączą ze sobą, dają pełnię, pełnię. Tego przedstawienia. I bardzo podobnie jest w Biblii. Biblia, która składa się, jak widzieliśmy w konferencji Henryka, z wielu różnych ksiąg. Z wielu ksiąg różnych. Każda z nich przedstawia prawdę zbawczą, coś wnosi, coś ukazuje, przedstawia, tak? Ale nie możemy tych ksiąg zawartych w Piśmie Świętym traktować odrębnie, odrębnie. My wiemy, że w nich jest pewna myśl zbawcza. Czyli jak naszyjnik nasz piękny u kobiety, naszyjnik nasz jakiś złoty, czy korale, korale mają nitkę, która je łączy, podtrzymuje tak, spoiwo tak też taką złotą nić mamy w Biblii która łączy te wszystkie księgi, złota nić wije się wije się przez wszystkie księgi od pierwszej do ostatniej i na odwrót od ostatniej do pierwszej. Bo wszystko jest całością. To jest jedna prawda zbawcza zawarta w Piśmie Świętym. Przedstawia ona historię zbawienia. Historia zbawienia. Ale nie jakaś gdzieś tam odległa historia. Czasami tak patrzymy na Biblię, że to było daleko, daleko, gdzieś tam wstecz przed wiekami, przed wiekami. Nie. To jest moja historia zbawienia. Historia mojego zbawienia. Amen? Amen. Więc czyja to jest historia zbawienia? Amen. Moja. historia zbawienia. I gdy patrzę na Biblię, na te wszystkie księgi, które łączą się jak puzzle w jeden spójny obraz, łączą się razem, to myślę w ten sposób, jest to moja historia zbawienia. Moja, historia mojego zbawienia, mojego zbawienia, które daje mi sam Bóg. I wejdziemy teraz w pismo święte, w te księgi, by zobaczyć, że Stary Testament i Nowy Testament ściśle się ze sobą łączą bardzo mocno, że to jest jedna Biblia, jedno pismo święte które przedstawia mi historię mojego zbawienia. Nie mogę odrzucić Starego Testamentu, ani go oddzielić od nowego. Żadnego podziału. Dlatego, że w starym, uważaj, ukryte jest nowe i w nowym właśnie objawia się to, co było w starym. To wszystko się zazębia i wyjaśnia tam była zapowiedź tu jest wypełnienie to wypełnienie odnajduje w Starym Testamencie jeszcze głębsze znaczenie i rozpoczniemy takim tekstem który wprowadzi nas w tą konferencję kto może niech otworzy pierwszy list Piotra pierwszy list Piotra apostoła rozdział trzeci Tekst jest wzorcowym, sztandarowym tekstem w zrozumieniu tej prawdy, którą przed chwilą przedstawiłem. Pierwszy Piotra rozdział trzeci, werset 20-21. Pierwszy Piotra rozdział trzeci, werset 20 do 21 jeśli ktoś już znalazł, może zerknąć, kto szuka, nie musi do końca. Idziemy szybciutko przez pewne wydarzenia biblijne. Ja przeczytam ten tekst? Posłuchamy. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była Arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Czyli co ten tekst, werset 20 mówi? Mówi o Starym Testamencie. Widzisz? Niegdyś. Niegdyś, czyli w Starym Testamencie, nieposłuszny, za dni nowego, cierpliwość Boga oczekiwała na nich, budowana była arka właśnie dla ocalenia, tak? której niewielu, to jest tylko osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. I werset 21, teraz, ty patrz, widzisz, w Starym Testamencie słowo mówi niegdyś, a teraz Piotr mówi, a teraz, czyli w czasach Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, teraz również zgodnie z tym wzorem, O, tu pojawia się greckie słowo typ, typ, była zapowiedź, Wzór, typ w Starym Testamencie, a w Nowym jest wypełnienie antytyp. Zgodnie z tym wzorem, tak, ratuje nas ona, ta woda, ale już we chrzcie. Nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa. Już Nowy Testament. On jest po prawicy Bożej, gdy przyszedł, na, przyszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i władze i moce. Amen. Amen. Czy zrozumieliśmy? Noe, woda obmywająca, ratująca. Woda przymierze z nowym. Widzisz? Wzór, zapowiedź, a tu święty Piotr od razu wyjaśnia teraz, zgodnie z tym wzorem, zgodnie z tą zapowiedzią, woda już we chrzcie, woda we chrzcie odradza, obmywa z brudu cielesnego. Widzisz? święty Piotr tutaj daje nam lekcję. Jak ta zasada, że w starym ukryte jest nowe, a w nowym testamencie objawia się stare, Ona tak się realizuje, ta zasada. I patrzymy na stary testament i na nowy jako na jedną całość. Na jeden obraz. Historia mojego zbawienia. To są te puzy. I gdy połączymy wszystkie wydarzenia i w Starym, i w Nowym Testamencie, za chwilę zobaczymy kilka ilustracji, uznamy, jak to wszystko się łączy i tworzy ten obraz. Ale ten tekst jest sztandarowy w wyjaśnieniu tej zasady, bo tutaj sam tekst natchniony pokazuje Ci, że Stary Testament był zapowiedzią, wzorem a Nowy Testament wypełnieniem, pogłębieniem, urzeczywistnieniem woli zbawczej. I przejdę teraz z Tobą przez pewną drogę, którą, w której chcę Ci pokazać kilka ilustracji ze Starego Testamentu, jak one wypełniają się w Nowym Testamencie, jak łączą się one wszystkie w osobie Jezusa. W jakiej osobie? Jezusa. I On jest centrum Biblii. On jest właśnie, widzisz, pomostem między starym i nowym. W Nim wszystko się łączy i wypełnia. Pierwszy obraz, który dobrze znacie, to obraz paschy. Pascha w Starym Testamencie. Baranek upieczony uśmiercony baranek na drzewie rozciągnięte racice, nogi pierwsze przednie, baranka rozciągnięte, nogi tylne, baranka rozciągnięte, rozpruty baranek, rozpruty baranek, widzisz? Ten, który był spożywany w czasie Paschy, i chleb, i wino, ta wieczerza paschalna na pamiątkę wyjścia z Egiptu stała się zapowiedzią, wzorem tej paschy prawdziwej, w której Jezus Chrystus później, Baranek Boży już, Zbawiciel Świata, Odał życie za Ciebie i za mnie, za każdego z nas. O tam, na krzyżu, w Wielki Piątek, dokonuje się prawdziwa Pascha, przejście z grzechu do wolności, wyzwolenie do nowego życia. I tam jest już nowy baranek przybity do drzewa, ale do drzewa krzyża, z wyciągniętymi ramionami, przekłuty, tak jak tamten baranek, który był zapowiedzią. I jest nowa Pascha Eucharystia. Już nie placki, przaśne, nie chleb i wino, ale ustanawia swoje ciało i swoją krew. Wieczerza nowego i wiecznego przymierza. Tam była pamiątka, widzisz, przymierza między Bogiem a ludźmi związana z wyjściem z Egiptu, pogłębiana przez Mojżesza w tej tradycji. Tu jest już wieczerza, testament nowy, nowego i wiecznego przymierza. Amen! Także ten obraz manny, drugi obraz manny przez pustynię, którą Bóg dał jako zapowiedź, stał się wypełnieniem w czym? W Eucharystii. W Eucharystii, w Ewangelii Jana szósty rozdział, czytasz o tym, jak stała się wypełnieniem tamtej manny, tego pokarmu, na pustyni. Jezus sam o tym mówi w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, że ojcowie wasi jedli manny na pustyni i poumierali. To jest chleb, który z nieba stępuje i życie daje światu. On mówi sam o sobie, że jest tym chlebem prawdziwym, tą rzeczywistą manną, która daje życie wieczne. Tam była zapowiedź, tutaj jest wypełnienie w Eucharystii i jako katolik patrzę właśnie w ten sposób na Eucharystię jako na chleb którym jest Jezus żyjący Pan i drugi taki obraz który też pomaga Ci w zrozumieniu tej prawdy i w głębszym odkryciu Jezusa pomiędzy Starym i Nowym Testamentem to jest już to wspomniane Przejście przez morze wyjście z Egiptu. Tam to była niewola. Kajdany, łańcuchy, cierpienia, prześladowania i wyszli przez to morze czerwone wśród znaków i cudów. Bóg ich wyprowadził po 430 latach, wyprowadził do wolności, do życia własnego. W przyjaźni, w przymierzu. I w Nowym Testamencie mamy co? Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, który wydobywa Cię z niewoli, grzechu i śmierci. Chrzest, który Cię wyprowadza. Do nowego życia przez tą wodę sakramentalną Gdy kapłan polewać się trzykrotnie Mówiąc formułę sakramentalną Wtedy dokonuje się dużo więcej i głębiej niż wtedy Ale wówczas to była zapowiedź Chrzest staje się już rzeczywistością o wiele głębszą Bo Chrystus sam jako nowy Mojżesz wyprowadza Cię z niewoli grzechu do nowego życia. Amen. Patrzymy na Biblię teraz, widzisz, żeby widzieć te pomosty, powiązania między Starym i Nowym Testamentem, widzieć, jak, jaka to jest jedność, całość, a w centrum jest Jezus, który Ci wyjaśnia i Stary, i Nowy Testament. Przed chwilą oglądaliście Zdjęcia z Ziemi Świętej. I było też takie zdjęcie z synagogi. I w tej synagodze, gdy byliśmy tam, co jest takiego charakterystycznego? Biorą po kolei Żydzi, spółki, kolejne księgi Starego Testamentu. Wyjmują i czytają. Ja byłem pod wrażeniem, gdy widzieliśmy to przeżycie. Na głos czytają, księga po księdze skończyli, odkładają, biorą następną, grają w te rogi, brr, brr, mocno, dynamicznie i odkładają następną księgę, następną księgę. I tam widać było, że jednak oni, ta każda książka jest dla nich jakby czym innym. Nie ma powiązania, bo jak nie ma Jezusa, który łączy te wszystkie księgi, no to każdą z ksiąg można traktować odrębnie jak biblioteka. I tak wyjmowali jedna po drugiej. My patrzymy jako na jedną całość, spójną całość i widzimy jak te prawdy zbawcze łączą się i przenikają ze Starego Testamentu w Nowy Testament, z Nowego Testamentu w Stary. Tak na przykład, widzisz, Izaak, syn Abrahama. Izaak idzie z Abrahamem na górę Moria. I Izaak niesie drwa, niesie drzewo na ofiarę. Niesie to drzewo, nie wie jeszcze, co będzie. Ale widzisz, jak ten znak, ten wzór Izaaka, umiłowanego jedynego syna, niosącego drwa na swoich plecach na ofiarę, staje się wypełnieniem już w Nowym Testamencie. W kim? Jezusie, umiłowany Syn Ojca niesie na inną górę już nie drwa na ofiarę Starego Testamentu ale niesie krzyż krzyż mojego zbawienia widzisz jak to się łączy i Chrystus wyjaśnia Ci Stary Testament Chrystus jest pełnią tego objawienia Popatrz następny obraz. Kto notuje kolejny? Świątynia. W Starym Testamencie świątynia. Miejsce spotkania z Bogiem. Miejsce, w którym naród spotykał się i jednoczył się z Bogiem. I było to dla nich oczywiste, że tylko tam i wyłącznie tam jest miejsce mojego spotkania z Bogiem. Najpełniejsze to przekonanie było tak mocne w nich, że oni nie mieli co do tego wątpliwości. Tam jest Bóg w świątyni. W świątyni Starego Testamentu. I ta idea świątyni jest prowadzona przez cały Stary Testament z wielkim przekonaniem, że tylko tam mogę się spotkać z Bogiem. A gdy dochodzimy do Ewangelii Jana, to w Ewangelii Jana, Jana Posto, mistyk, on już przedstawia zupełnie nową świątynię. Nowe miejsce spotkania ludzi z Bogiem. A tą nową świątynią jest Baranek Boży, Jezus Chrystus, bo w Nim wszyscy mają przystęp do Ojca. W Nim On jest nową świątynią, prawdziwą świątynią, miejscem spotkania ludzkości z Bogiem. I idziesz dalej przez Ewangelię Jana do Apokalipsy, jesteś już na samym końcu w Apokalipsie i wtedy ten sam Jan objawia Ci jeszcze bardziej prawdę o świątyni, bo mówi Jan w niebie świątyni już nie dostrzegłem i odpowiada. Dlaczego? Bo świątynią jest baranek. Miejscem pojednania ludzkości z Bogiem. Świątynią jest baranek. Widzisz, jak możesz przejść tą drogę przez stary do nowego, aż do apokalipsy? Jak to wszystko się łączy. Jako ma pełnię w Jezusie Chrystusie na chwałę Boga. Amen. Inny jeszcze obraz w świątyni Izraela była zasłona. Zasłona, która oddzielała wszystkich, którzy tam byli, kapłanów, tak? I, I zasłona, o tak przede mną, i za tą zasłonę raz w roku wchodził arcykapłan do wnętrza, do tego miejsca najświętszego za tą zasłonę, by tam złożyć swoje modlitwy zasłona oddzielająca ludzi od Boga, który był obecny w tym miejscu najświętszym to było wielkie, takie tremendum, wielkie tremendum, to było największe sakrum, dlatego, że nawet do tego stopnia, że arcykapłan żeby tam wszedł do wnętrza to musiał być przywiązany sznurkiem za jedną nogę, za jedną nogę, bo gdyby tam zasłał lub dostał zawału, nikt inny nie mógłby tam wejść za tą zasłonę i za ten sznurek go wyciągali tam pod tą zasłoną. Takie było przekonanie o najświętszej obecności Boga, nikt inny tam nie ma dostępu. Nie ma dostępu, to jest sam żywy Bóg Za tą zasłoną To było niedostępne dla zwykłych Innych ludzi Takie było przekonanie I przechodzisz, widzisz ze Starego Testamentu Teraz do listu do hebrajczyków I w liście do hebrajczyków Co odkrywamy? Mówi wtedy już autor O innej zasłonie O jakiej zasłonie mówi? Zasłonie prowadzącej do świątyni do serca Bożego hebrajczyków kto może w nich otworzyć ten tekst poruszający nasze serca rozdział 10 werset 20 mówi słowo Boże tak On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę nic to jest ta zasłona przez zasłonę to jest przez ciało swoje to jest zasłona przez zasłonę to jest przez ciało swoje 10-20 hebrajczyków to ciało Jezusa rozdarte na krzyżu uśmiercone, rozprute na krzyżu to jest zasłona, która została raz na zawsze Otwarta dla ciebie. Amen. Amen. Amen. To jest jedna pełnia. Stary i Nowy Testament. Inny obraz, który też pokazuje Ci to powiązanie proste, popularny, znane. To Maryja, dziewica, Najświętsza Matka. Wcześniej Ewa, Ewa, matka ludzkości, matka rodzaju ludzkiego, a pod krzyżem Jezus mówi do Jana, oto matka Twoja, matka Kościoła. Tam była zapowiedź, tutaj wypełnienie. I u Izajasza też zapowiedź dziewicy, dziewica pocznie i porodzi syna. Wypełniło się to w Maryi, naszej Matce. Tak też patrz na Stary Testament i na Nowy, wiedząc te powiązania, jak to wszystko się łączy, jak nabiera takiego blasku, że aż pociąga, pociąga nas do czytania Biblii i dostrzegania, jak ta historia zbawienia się wypełni i realizuje. Inny obraz to obraz często przez nas przytaczany, na przykład święto podwyższenie krzyża, święto Matki Boskiej Bolesnej. Izraelici byli w czasie wędrówki przez pustynię kuszeni przez węża. Kuszeni przez węża Mojżesz otrzymał Słowo od Boga, umieść węża miedzianego, podnieś go na wysokim palu. Każdy, kto spojrzy na tego węża miedzianego, ocaleje, zostanie przy życiu. I tak się stało. Podnosili głowę ponad te swoje problemy, bo mieli głowę na dole, pochyloną. Patrzyli tylko na te węże, które ich konsały. Jak ich uniknąć, żeby na niego nie nastąpić? A Mojżesz mówi podnieś głowę wysoko, spójrz na tego węża miedzianego. Kto spojrzał, zostawał przy życiu. To był wzór, to, był, to była figura zapowiadająca oczywiście Chrystusa, wywyższonego na drzewie krzyża. Tam wąż martwy pokazywał zwycięstwo, Spojrzysz na martwego węża, martwego, miedzianego, który się nie rusza, który nic ci nie może zrobić. Znak nadziei, zwycięstwa od Boga. Spojrzeli się, zostali ocaleni. Jako zapowiedź to było dla nich, dla ich nadziei. A tutaj już nieskończenie więcej. Kto spojrzy, kto z ufnością odda się temu ukrzyżowanemu Jezusowi, Otrzymuje nie tylko ocelenie doczesne Ale nade wszystko Życie wieczne, wieczne zbawienie Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego Już teraz rozumiesz te słowa Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego Aby każdy, kto w Niego wierzy Nie zginął, ale miał życie wieczne Amen I Jana trzeci rozdział Tak słowo Ci się wyjaśnia jak wspaniale ono odkrywa się przed Tobą i stary i nowy te stany i jesteś na Golgocie i na Golgocie gdy Chrystus umiera Chrystus modli się Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił i niektórzy mówią no nawet Chrystus miał takie chwile załamania, stołowany rozgoryczony Chrystus ma poczucie odrzucenia przez Boga, czuje się pozostawiony, bo przestał go kochać niektórzy tak to interpretują nic bardziej mylnego. dlaczego? bo Jezus zupełnie nie myślał o tym, Jezus nigdy nie miał chwili takiej, gdy się by poczuł oderwany od Ojca Jezus nie miał chwili, gdyby był zdobowany, zrozpaczony, porzucony przez Ojca. Jezus, cytując to słowo z psalmu 22, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Mówi do tych stojących pod krzyżem, którzy na Niego patrzą, to ja jestem Mesjaszem. Bo ten Psalm 22 zapowiadał Mesjasza Zbawiciela świata. I w tym psalmie dalej ty czytasz to wszystko, co się dokonało na krzyżu. On chciał im powiedzieć tym stojącym przed nim, to ja jestem Mesjaszem. Teraz wypełnia się to słowo z Psalmu 22, któreście czytali i nigdy nie rozumieli. Teraz, bo dalej czytasz w tym słowie, policzyć mogą wszystkie moje. Przebodli moje ręce i nogi. I wypełniać to słowo, które wcześniej było jako zapowiedź. Amen? Amen. Tak jest. Widzisz, jak Stary Testament wypełnia się w Nowym i Nowy objawia Ci się w jeszcze głębszej formie poprzez Stary Testament. Jak to wszystko się pięknie łączy dla nas. Inny obraz. Świątynia u proroka Ezechiela. 30, 47, 47 zdaje się. 37 47, to 47. Świątynia u Ezechiela. Prorok ma wizję. Ze świątyni wypływa. Rzeka wody po prawej stronie. Wypływa rzeka wody z prawej strony świątyni. Płynie, płynie ta rzeka, płynie. Czegokolwiek dotknie ta rzeka, zostaje uzdrowiona. Ten, ten. Dotyka ta, ta woda dotyka, zostaje uzdrowiona. Ten uzdrowiony, ten uzdrowiony, ktokolwiek wejdzie do tej wody, dotknie, ta woda wszystko ustrawia. I płynie, ta rzeka i jest coraz głębsza, coraz głębsza, już nie może przejść przez nią prorok. I płynie, życiu uzdrawiająca rzeka u proroka Ezechiela, płynąca ze świątyni. Co ta rzeka oznacza? O kim tu myśli prorok? On prorokuje, 47 rozdział, on prorokuje daleko w przyszłość, on nawet pisząc to do końca nie wie, ale on już wtedy dał zapowiedź Ducha Świętego. Bo przekładamy kartki Biblii, jesteśmy w 7 rozdziale Jana i w Ewangelii Jana widzimy Jezusa już jako świątynię. Widzimy Jezusa, z którego płynie rzeka, nowa, nowa rzeka, rzeka wody żywej wypływa z tej świątyni w siódmym rozdziale Jana i Jezus mówi ja pragnącemu dam ja widzisz Jezus świątynia otwiera serce kto spragniony jest niech przyjdzie do mnie i pije w siódmym rozdziale Jana jak rzekło pismo strumienie wody żywej popłyną to jest Duch Święty który wypłynął z serca Jezusa na krzyżu, który został dany z przebitego serca z tej świątyni na krzyżu i wypłynęła krew i woda. Amen. Amen? I wiele takich innych obrazów jest zawartych w Piśmie Świętym, które pokazują Ci, jak te pustle wszystkie się łączą, układają. Mojżesz prowadzi lud przez pustynię i tam jest początek czego? Wspólnoty Kościoła. Kościoła, którym my jesteśmy. Ale już nie ma Mojżesza, tylko jest Chrystus. Nowy pasterz. Nowy lud. Nowy Kościół. Chrystus prowadzący Kościół do zbawienia. I patrzysz też na Mojżesza. Podziwiasz Górę synaj, patrzysz na dziesięć przykazań. Stary Testament Przymierze w Dekalogu To była zapowiedź Góry Błogosławieństw Widzisz, kiedy już nowy Pasterz, nowy Mojżesz Przekazuje Konstytucję Królestwa Bożego W całej pełni Nie znosząc Dziesięciu przykazań Ale je pogłębiając Tak więc nie można czytać Starego Testamentu w oderwaniu od Nowego. A, a czytając Nowy, pamiętam, że to wszystko zostało zapowiedziane w Starym i wszystko się łączy. Tam była wędrówka do Ziemi Obiecanej, do Ziemi Kanaan. Tutaj my już idziemy do Nowej Ziemi, Nowego Nieba, o której mówi Jan w Apokalipsie. Tak a więc nowe, wieczne przymierze ustanowione przez Jezusa jest zawarte w całym Piśmie Świętym i dlatego też już widzisz to, że każda z ksiąg jest potrzebna nie ma mniej ważnych mogę jeszcze wszystkiego nie rozumieć poznaję to, odkrywam uczę się tego, ale w każdej z tych ksiąg jest zawarta historia mojego zbawienia. A w centrum tej historii jest Jezus Chrystus. Wspólny mianownik. I gdy będziesz czytać, to możesz pomyśleć, jak tutaj jest ukryty Jezus. Jak On się przedstawia. Gdzie On jest zawarty. Nie zawsze to widzimy, ale ważne, by mieć takie nastawienie. Na każdej stronie Pisma Świętego, Jezus. Obracam następną stronę, tu też Jezus. Tu do mnie mówi Jezus, tu się przedstawia Jezus. W inny sposób nieco, ale i stary, i nowy testament, bo w centrum Biblii jest Jezus Chrystus. Najpewniej to widać. W listach świętego Pawła. Paweł apostoł, Żyd wykształcony, znający już biegle Stary Testament, po nawróceniu, po przyjęciu Ducha Świętego, po spotkaniu ze zmartwychwstałem, Paweł już patrzy na cały Stary Testament przez pryzmat już zmartwychwstania. I on doskonale to wszystko łączy. Dla niego jest to całością. I gdy czytamy listy świętego Pawła, to u niego... Jezus jest centrum. Jezus jest tą złotą nicią, która wije się przez każdy werset Pisma Świętego. I tak na przykład mówi już, zobaczmy o Jezusie, co mówi Paweł. Filipian 2,9 Imię Jezus jest ponad wszystkie inne imiona. Ponad wszystkie imiona, ponad wszystkie osoby w Biblii Zobaczmy, jaka prawda. Ponad wszystkie osoby w Biblii, imię Jezus. Ponad wszystkie. wyższe, Ponad wszystkie inne imiona. Ponad wszystkie inne osoby. Jezus. Najważniejsza osoba. Zatem, ile ci bierzesz Biblię, to mam tu nastawienie. Jezus w centrum. Jezus ponad wszystko. Wszystko tu w jakiś sposób odnosi się do Jezusa wiąże się z Jezusem, nie jest przypadkowe, nie jest dodatkiem, ale ukazuje mi Chrystusa, mojego Zbawiciela. Bóg dał mu imię ponad wszystkie inne imiona, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Ten piękny hymn chrystologiczny w liście do Filipian w drugim rozdziale to była pieśń śpiewana przez pierwszych chrześcijan. Oni tak śpiewali, już patrząc na cały Stary Testament wiedząc, że Jezus Chrystus jest Panem. Wszelki język by wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem całego Starego Testamentu. On w centrum, ponad wszystkie inne osoby, które są przedstawione w Piśmie Świętym. Żeby nie było tu wątpliwości. Ponad wszystko jedyny Zbawiciel Świata. Także dzieje apostolskie. 4,12. Pokazują ci to osobę Jezusa w centrum Biblii, kiedy czytamy nie dano ludziom żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie ma, nie będzie innego zbawiciela, jak tylko Chrystus. A zatem na kartach Pisma Świętego wszędzie mam przedstawionego Jezusa, jedynego zbawiciela świata. Tak, 4,12. Nie ma w żadnym innym zbawieniu. Nie ma innego Zbawiciela. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tylko w Nim. I mówi także Paweł, apostoł o Jezusie w centrum Biblii. Pierwszy korytian 1,24. On jest mocą i mądrością Bożą. On. Tylko On. Jezus Chrystus. Drugi korytian 4,4. 4. On. Jest obrazem Boga niewidzialnego. Jezus. Drugi Koryntian 4,4. Hebrajczyków 4,4. On jest pod blaskiem Bożej wspaniałości. Jezus. I teraz zobacz jeszcze Kolosan 1,19. W Nim zamieszkała cała pełnia. Jezusie całe Pismo Święte w Jezusie. W centrum Biblii Jezus i całe Pismo Święte wypełnia się w Jezusie. Kolosan 1,19 W Nim mieszka cała pełnia. Kolosan 1,17 Bo w Nim ma wszystko istnieje. Wszystko w Nim. W Jezusie. A Jan kończąc całą Biblię jakby kropka nad i, aby już nikt nie wątpił kim jest Jezus na zakończenie w ostatnim rozdziale Jan Apostoł już przedstawia tą prawdę jako taki, taki wykrzyknik na koniec Chrystus jest Alfą i Omegą pierwszym i ostatnim początkiem i końcem Amen Amen. Apokalipsa 2212. 12. I bym chciał powiedzieć Jan, mistyk Ewangelii na zakończenie całego Pisma Świętego, na kropka na i Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni, czyli wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Amen. Amen. Powstaniemy. Wielbimy Cię, Panie Jezu bo jesteś centrum Pisma Świętego. Chwała Tobie, Jezu. Dziękujemy Ci, błogosławimy Cię, wywyższamy Cię za Twoją obecność w Piśmie Świętym. Za to, że Ty jesteś centrum, jesteś najważniejszą osobą, która jest przedstawiona w Piśmie Świętym. Ty żyjesz w Słowie Bożym, Ty mówisz przez Słowo Boże, i każde zdanie Pisma Świętego Mówi mi o Tobie Panie Jezu Chryste Dotknij mnie swoim Słowem Nie tylko intelektualnie Dotknij mnie swoim Słowem Rema, głęboko Do mojego serca Dotknij mnie swoim Słowem Dabar i stwórz we mnie Nowe życie Dotknij mnie Jezu Chryste Aby Twoja obecność Była nieustannie we mnie przez pismo święte, abym kiedykolwiek będę otwierać słowo, byś ty zawsze był dla mnie alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec, bo w Tobie jest cała pełnia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziękujemy Ci, Panie Jezus, za to, cośmy teraz mogli przyjąć. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, Panie Jezus. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Teraz mamy do 20 po. Nie, 10 po 20 minut. Do 10 po 20 minut przerwy. Kogo interesuje, ewentualnie, to cośmy widzieli na tych slajdach, ewentualnie jeszcze mam do 15 listopada możliwość zapisania osób na pielgrzymkę. Tam są formularze na tym stole, kto chce może sobie zabrać i tak dalej. A więc, dziękując Bogu za to, Panie, prosimy Cię, dajmy teraz dobry czas odpoczynku. Daj nam radość i też błogosław te dzieciaki, które poszły na swoją szkółkę niedzielną. Pomóż im, Panie Jezu. I nam daj też jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej siebie. Amen. Amen. Do zobaczenia 20 minut. Ciao.